Co zapamiętaliście z ostatniego nabożeństwa kazania? Wiedziałem. Ten stół. Chyba się niewiele osób spodziewało, że takie coś nastąpi, aczkolwiek można było wyczuć, że na coś się zanosi. Tydzień temu mówiłem o Jezusie w dwóch odsłonach. Pierwsza odsłona to był moment kiedy Jezus został po raz pierwszy zidentyfikowany przez apostoła Piotra nazwany Chrystusem synem Boga żywego. Było to mniej więcej w środku jego służby. Po raz pierwszy wtedy Jezus zaczął mówić choć nie ma później wielu zmianek na ten temat, czy też żadnej następnej. Jezus po raz pierwszy powiedział coś o Kościele. To jest dla nas bardzo istotna informacja, do której chcę na chwilę wrócić. Bo zauważcie, Jezus mówił o Królestwie Bożym, ale nie mówił wcześniej o Kościele. Nie mówił wcześniej o narzędziu, jakie chce powołać. Mówił o wartościach, mówił o prawdach, mówił o zasadach w tym momencie zaczął mówić o sposobie ich realizacji, o miejscu, o narzędziu, przez które te wszystkie zasady prawdy będzie można realizować. Ale powtarzam, dopiero wtedy, gdy został zidentyfikowany. Tak było zawsze i tak jest dzisiaj, że są osoby, które dołączają z różnych powodów do Kościoła ale nie zawsze ich osobista identyfikacja Jezusa dobiegła do końca. Być może jest to na poziomie jakiejś wiedzy, informacji, że Jezus był tym i tym. Ale tu chodzi o coś więcej. Wskazówka jest w tym, co Jezus powiedział do Piotra. Nie ciało krew, ale Ojciec objawił Ci to. Tu chodzi o osobiste objawienie Jezusa w moim życiu, w moim sercu. Tu nie chodzi o poznanie zasad Kościoła. Tu nie chodzi o przeczytanie katechizmu. Tu chodzi o osobiste objawienie, twarzą w twarz i osobistą, prawdziwą, szczerą, głęboką i uwaga, przemieniającą relację z Jezusem. Bo jeżeli moja relacja z Jezusem mnie nie zmienia, to znaczy, że ona nie ma właściwego wymiaru. Chyba, że jestem już tak doskonały, że nie muszę się zmieniać. Ale to nie ja. Może ktoś z nas... Jeżeli w naszej relacji z Jezusem nie zmieniamy się, to coś jest nie w porządku. Przetestuj sam siebie, samą siebie. Jeżeli Jezus nie wpływa na ciebie, to nie próbuj wpływać na Kościół. Wiecie, ludzie czasami próbują dołączyć, stają się sympatykami, może nawet czymś więcej, kimś więcej, bo forma pobożności prezentowana tutaj imponuje i fascynuje. Ale świetne pieśni śpiewacie. Jak u was żywo? Jak mi się tu podoba? Jacy serdeczni ludzie? A ktoś mi jeszcze pomógł. Ludzie przyłączają się, próbują wejść do Kościoła z bardzo różnych powodów. Doceniają nasze szlachetne cele, czasami możliwości samorozwoju. Ale kluczem jest osobista Powtórzę, głęboka, prawdziwa, szczera i przemieniająca relacja z Jezusem. Nie jesteś gotowy, by tworzyć Kościół, jeżeli nie znasz Jezusa w taki właśnie sposób. Możesz być widzem, ale nie będziesz prawdziwą cząstką Kościoła, który jest, który jest domem Boga żywego i filarem i podwaliną prawdy. Daliśmy werset z pierwszego do Tymoteusza 3.15. Przeczytajmy go raz jeszcze. Pierwszy list do Tymoteusza 3.15. Tak Paweł opisuje Kościół. Dom Boży, Kościół Boga Żywego, filar i podwalina prawdy. Kościół to reprezentacja samego Boga. Kościół, ludzie wierzący, zgromadzający się w imieniu Jezusa to jest filar i podwalina prawdy. Czy w taki sposób siebie widzisz? Czy w taki sposób funkcjonujesz? Czy uważasz siebie i swój kościół za filar i podwalinę prawdy? Czy też myślisz o sobie: Jestem tylko słabym człowiekiem, który próbuje się tutaj czegoś nauczyć? Tak, to może być prawdą, ale równocześnie jesteśmy w oczach Bożych powołani, aby być podwalinem i filarem. Podwalina coś, na czym spoczywa, budowla, filar, coś, na czym utrzymuje się jej górna część. Filar prawdy. Jakiej prawdy? W Kościele jest prawda o Bogu. O tym, że jest stwórcą, o tym, że jest zbawicielem, o tym, że jest miłosierny, ale także sprawiedliwy, o tym, że jest dobry, o tym, że chce zbawienia człowieka. To jest prawda, która zdeponowana jest w kościele. W nas, we mnie i w tobie. Filar i podwalina prawdy. I o takim kościele mówił, nauczał Jezus, i do takiego kościoła nas Bóg prowadzi. Amen. Filar i podwalina prawdy. Witajcie. Podwaliny i filary. Może nie każdy z nas z osobno, ale razem tworzymy to ten niesamowity organizm, niesamowitą budowlę. Reprezentujemy Boga, ale to się bierze tylko i wyłącznie z relacji z Jezusem. Drugi obraz, o którym mówiłem, to był obraz Jezusa wypędzającego handlarzy ze świątyni, przewracającego stoły, używającego bicza, który własnoręcznie uplutł ze sznurków. Jezus gwałtowny, jakiego nie widzimy w żadnym innym miejscu, w żadnej innej sytuacji. Jezus używający przemocy fizycznej, siły fizycznej do zademonstrowania swojej żarliwej miłości do domu Ojca, do domu Bożego, który wówczas była starotestamentowa świątynia. pokazał swoje niezwykłe przywiązanie do tej budowli, która jest, była zapowiedzią tej nowej, tej którą dzisiaj Bóg wznosi z żywych ludzi. Ponieważ historia lubi się powtarzać, zresztą nie wiem, czy historia może coś lubić, czy nie lubić. Historia się po prostu powtarza, bo taka jest nasza natura. Nieustannie popełniamy błędy naszych poprzedników, choć wydawałoby się, że powinniśmy być mądrzejsi o ich błędy. Jednak nie zawsze tak jest. Więc skoro historia się powtarza, to i w naszym życiu zdarzają się momenty, w w których, świadomie lub nie, stawiamy swoje własne, prywatne stoły, na których gromadzimy własne, prywatne strefy bezpieczeństwa, wygody, egoizmu, komfortu, oportunizmu, lenistwa, cielesności, chciwości, nieczystości. Czego jeszcze? Dopowiedzmy sobie. Jezus czasami musi w sposób bardzo radykalny wkroczyć w nasze życie, aby dokonać prawdziwego oczyszczenia, dzisiaj chciałbym zaprezentować nam jeszcze jeden obraz Jezusa w świątyni. Trzeci obraz. Ten obraz opisany jest w Ewangelii Łukasza w rozdziale drugim. Zapraszam do lektury tego tekstu. Ewangelia Łukasza, rozdział drugi. Przeczytajmy wiersze 41 do 50. A rodzice Jego chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy. I gdy miał 12 lat, poszli do Jerozolimy na to święto, jak to było w zwyczaju. A gdy te dni dobiegły końca i wracali, zostało Dziecię Jezus w Jerozolimie, o czym nie wiedzieli Jego rodzice. A mniemając, iż jest pośród podróżnych, uszli dzień drogi i szukali Go między krewnymi i znajomymi. I gdy go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając go. A po trzech dniach znaleźli go w świątyni, siedzącego w pośród nauczycieli, słuchającego i pytającego ich. A zdumiewali się wszyscy, którzy go słuchali, nad jego rozumem i odpowiedziami. I ujrzawszy go, zdziwili się. I rzekła do niego matka jego, synu, cóżeś nam to uczynił? Oto Ojciec Twój i ja, bolejąc, szukaliśmy Ciebie. I rzekł do nich, czemuście mnie szukali? Czyż nie wiedzieliście, że w tym, co jest Ojca mego, ja być muszę? Lecz oni nie rozumieli tego słowa, które im mówił. Raz w roku wiosna, święto Paschy, siedem dni świąt. Dwanaście lat to według krzydowskich zwyczajów wiek wejścia Chłopca w osobistą odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów prawa. Młodszy chłopiec chroniony był autorytetem i odpowiedzialnością rodziców. Kiedy przekraczał dwunasty rok życia, zaczęto już tę odpowiedzialność wkładać na niego. Dlatego ta pielgrzymka była pielgrzymką szczególną z tych wszystkich poprzednich. Jezus, widzimy z tego tekstu, dokładnie wiedział kim jest. Kim On jest i kim jest Jego Ojciec? Kim jest dla Niego Bóg? Wyraził zdziwienie, i o tym za chwilę powiem nieco więcej, zachowaniem swoich rodziców. Wiemy w tle, że Józef nie był Jego rodzicem w sensie biologicznym. Maria i Józef teoretycznie powinni wiedzieć, kim jest Jezus i kim jest dla Niego Bóg Ojciec. Wymienię Wam kilka Sytuacji, które wydarzyły się 12, prawie 13 lat wcześniej w ich życiu. Sen Józefa, początek Ewangelii Mateusza. Józef, będąc człowiekiem prawym, tu nie wchodzimy już w zawiłości żydowskich zwyczajów, narzeczeństwo, małżeństwo, zobaczył, że jego narzeczona, jemu na przyrzeczona, no jest w ciąży. Będąc człowiekiem prawym, nie chciał jej zniesławić, planował ją opuścić. Co się stało? Właśnie pojawia się Aniu i mówi, przyjmij ją, gdyż dziecię to jest dzieckiem najwyższego. Nadasz mu imię, Jezus. To jest pierwsza przesłanka. Druga przesłanka. Maria w mieście Nazaret podnosi swoje oczy i widzi niezwykłą, świetlistą postać. Gabriel przychodzi i mówi, bądź pozdrowiona. Aniu z nieba mówi jej o jej powołaniu i przeznaczeniu. I Maria mówi, oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Druga przesłanka. Mija kilka miesięcy. Elżbieta jest w ciąży z Janem Chrzcicielem. Spotykają się. Dzieciątko w jej łonie rusza się z radości. Elżbieta woła do Marii w natchnieniu ducha. Mario, Ty narodzisz Zbawiciela. Trzecia przesłanka. Pasterze w środku nocy na polach betlejemskich widzą chwałę niebios, światłość, wojska niebieskie, aniołów śpiewających i mówiących: Tam w Betlejem narodził się wam syn Boży, król, otomek Dawida. Czwarta przesłanka. Mija jakiś czas, mędrcy ze wschodu przychodzą. Odnajdują Jezusa, oddają mu pokłon, oddają królewskie dary. Piąta przesłanka. Kiedy rodzice, Maria, Józef, przynoszą Jezusa do świątyni, aby, Maria, aby dokonać oczyszczenia, aby dziecko obrzezano. Początek tej samej Ewangelii, drugi rozdział. Starzec Symeon. Odchodzi do nich. Duch Święty objawił mu, że nie umrze, zanim nie ujrze Chrystusa Pana. Bierze dziecko na ręce, błogosławi je, wielbi Boga. Szósta przesłanka. Za chwilę podchodzi 84-letnia wdowa Anna z plemienia Aser i mówi o Jezusie wszystkim, którzy oczekiwali odkupienia Jerozolimy. Siódma przesłanka. Siedmiokrotnie Pan Bóg przemówił do Marii i Józefa na różne sposoby, przez różne osoby. Tak więc teoretycznie wiedzieli, kim jest ich syn. Kim jest ta niezwykła osoba, która otrzymała imię Jeszua? Jezus. Teoretycznie powinni to wiedzieć. Ale codzienność, niezwykłość zamienia w powszechność. To, co dla nas na początku niezwykłe i fascynujące z czasem staje się zwykłe i normalne. Nie wiem, czy tak macie. Pamiętam nasz pierwszy rodzinny samochód. Fiat 126P. Uznała się wokół kręci. Piękny, czerwony kolor. Dokupiłem lusterko z, z prawej strony, bo to nie było na stanie. Przez kilka pierwszych tygodni pierwszą rzeczą, jaką robiłem, po przebudzeniu się rano, szedłem do okna i patrzyłem na naszą wspaniałą, rodzinną limuzynę. jak Jakiż ja byłem szczęśliwy. Ale po kilku latach ta fascynacja zbladła. Po kilku wizytach u mechaników, tym bardziej u blacharzy. No cóż, później przyszedł czas na nową fascynację. Inną. Wiecie o czym mówię. Jezus był dzień w dzień z nimi. Owszem, gdzieś w pamięci wiemy, że Jezus to ktoś niezwykły, ale zarazem ktoś swój. Przecież On jest zawsze z nami. Znamy Go. No były takie niesamowite słowa o Nim. Tak wiemy, wiemy. No ale On jest, no jest po prostu z nami i koniec. Jest wspaniały, dobry, tak, ale no po prostu jest z nami. Spójrzmy na tą sytuację, w jakiej byli Jego rodzice. 44. werset. Ludzie wracali. Wędrowali prawdopodobnie grupami, może rodzinami. 44. werset mówi tak. Wiemy, że Jezus, ten dwunastolatek, został w Jerozolimie, a rodzice, a mniemając, iż jest pośród podróżnych, uszli dzień drogi. I szukali go między krewnymi i znajomymi. Uszli dzień drogi. To mogło być 20 kilometrów, dobrego piechura, może trochę więcej, w obranym wcześniej kierunku, zakładając, że Jezus jest, bo jak mogłoby być inaczej, jak mogłoby naszego Jezusa nie być z nami. Przecież On jest nasz. Skoro jest nasz, no to musi po prostu być z nami, nie może być inaczej. I wiecie, ja myślę, że to jest naderczęsty obraz nas samych działających w rutynie życia codziennego i też rutynie życia kościelnego. Potwierdzenie obecności Jezusa szukamy bardzo często wśród ludzi, którzy idą w tym samym kierunku, co my idziemy. Idą w tym samym nastawieniu, w jakim my jesteśmy. Myślących, tak jak my, skoro ja tak myślę i ty tak myślisz i ona tak myśli i jeszcze on tak myśli, to znaczy, że no, nie jestem sam, czyli no, Bóg w tym musi być. Bo z tymi ludźmi łączą nas relacje, przyznającym nam rację lub tym, którym my przyznajemy rację. Czujemy się wtedy pewniej, bo nie jesteśmy sami, inni też tak myślą. I to jest argument w rozmowie, dyskusji, sporze, no bo inni też tak myślą. I skoro inni też tak myślą, to znaczy, że no przecież jak może Jezusa w tym nie być, skoro zawsze z nami jest. TWP. Towarzystwo Wzajemnego Poparcia. Inni, którzy nie myślą tak jak my, tak jak ja myślę, troszkę mniej mnie interesują, no bo chyba między nimi to Jezusa nie ma. Skoro ja myślę dobrze i logicznie, jeszcze nie sam tak myślę, ale inni też tak myślą, no to jak może być inaczej? To ktoś, kto myśli inaczej, no to chyba nie ma w tym woli Bożej. Ale gdzie w tym wszystkim jest naprawdę nasz Jezus? W tych wszystkich sytuacjach, w jakich się znajdujemy. Wiecie, rodzice Jezusa zakładali, że On po prostu musi z nimi być i że idzie z nimi w tym kierunku, który był już wcześniej wytyczony, obrany. Cały dzień uszli, zaczęli szukać, nie znaleźli, musieli wrócić i co się dzieje dalej? 46 werset. Po trzech dniach znaleźli Go w świątyni. Dlaczego po trzech dniach? Jerozolima nie była wielką metropolią na kilka dni pierwszej wędrówki. To nawet dzisiaj nie jest jakieś wielkie miasto. Wtedy tym bardziej. Trzy dni go szukali. I dopiero po trzech dniach zajrzeli do świątyni. Rodzi się pytanie: gdzie go szukali przez te dwa, powiedzmy i pół dnia? No, wszędzie tam, gdzie przypuszczali, że Jezus powinien być, że Jezus mógłby być. Zgadza się? Świątynia była tylko jedną z opcji. Jedną z możliwości, i to wcale nie pierwszą, bo gdyby była pierwszą, to by od razu poszli do świątyni i od razu by Jezusa znaleźli. Ale ponieważ nie była pierwszą opcją, nie była opcją pierwszego wyboru, zmarnowali. Dwa, dwa i pół dnia, trzeci dzień dopiero przyniósł efekt. Jest tyle innych ciekawych miejsc, w których dwunastoletni chłopiec może spędzać przyjemnie czas. Może na targach, może wśród przybyszów z innych krajów, może pobliżu jakiegoś pięknego pałacu, może nad jakąś sadawką, może w jakimś ogrodzie. Wiele różnych ciekawych miejsc. Wiersz 49 zawiera kluczową wypowiedź. Jezus mówi, czemuście mnie szukali? Wiecie, tu jest pewien wyrzut. I tu nie chodzi o to, że w ogóle go szukali. Nie rozumiemy tego tekstu w ten sposób. Nie powinniście mnie w ogóle szukać, nie. Tu chodzi, dlaczego mnie szukaliście? Przecież to jest oczywiste. Powinno dla was być oczywiste, gdzie ja będę. A wy szukacie mnie tam, gdzie nie, mnie nie ma? Dlaczego? Dlatego, że macie swój stary sposób myślenia na mój temat. Dlatego, że nie myślicie moimi kategoriami. Dlatego, że wymyśliliście sobie różne moje wizje, wymyśliliście sobie różne wyobrażenia na mój temat i próbujecie je realizować, ale to nie działa. To po prostu nie działa. A ja jestem tam, gdzie być muszę. W domu Ojca mego jestem. To jest moje miejsce, ja tam muszę być, bo... Kilkanaście lat później powiedział... Czy uczniowie powiedzieli, żarliwość o dom Twój pożera mnie, pochłania mnie. Ta żarliwość o dom Pana to nie był jednorazowy pokaz Jezusa. To nie był jednorazowy fajerwerk demonstrujący, kim On jest. To jest coś, co pożerało, pochłaniało Go przez całą Jego służbę, przez całe Jego życie. Nawet wtedy, gdy jeszcze tej służby publicznej nie podjął, miał 12 lat. Dlaczego szukamy Jezusa jako usprawiedliwienia swoich złych wyborów, nieskutecznego i nieefektywnego życia, ciągłego tkwienia w tych samych grzechach, ciągłego wracania do tych samych słabości i zakładamy, że przecież Jezus jest, bo chodzę do kościoła, bo czytam Biblię. Ale czy jestem tam, gdzie On jest, czy jestem w domu Ojca Jego, tam, gdzie On musi być, czy ja i tam chcę być, czy też szukamy Jezusa tak, jak jest nam to może wygodnie. Jezus wierzę. I dzisiaj myślę, mówi do, może niektórych z nas, może do większości z nas, a może i do wszystkich z nas. Czemu mnie szukacie tam, gdzie mnie nie ma? Czemu mnie szukacie w nieefektywnych działaniach, w złych postawach, w uporze? Szukajcie mnie tam, gdzie jestem. I teraz, gdzie Jezus jest? Jezus buduje filar i podwalinę prawdy, którą jesteś ty i ja. Rozumiesz to, bracie i siostro? Filar i podwalina prawdy to jesteś ty i ja, zgromadzeni przez Jezusa. Jego obecność jest tutaj. Jezus powiedział, gdzie dwaj lub trzej. Jego obecność jest w Jego Kościele. Tam, gdzie On łączy ludzie, gdzie On wskazuje kierunek, tam jest obecność Boża. Wszelkie działania, które odciągają nas od obecności Pana, od Bożych celów, są tylko marnowaniem czasu. Nie polegaj na swoich przekonaniach, że dobrze żyjesz. Szukaj obecności Jezusa w swoim życiu. Prawdziwej, szczerej, głębokiej i przemieniającej. Nie polega na tym, że masz relacje z wierzącymi ludźmi, którzy myślą podobnie jak ty, reagują tak jak ty, idą w tym samym kierunku duchu nastawieniu. Szukaj w tym wszystkim obecności Jezusa. Prawdziwej, szczerej, głębokiej i przemieniającej. Dlatego, że możesz pójść dzień drogi i zmarnować swój czas. Trzeba będzie wracać, gdzie On jest. Jezus jest po prostu w świątyni, w kościele. I nawet tym niedoskonałym, nawet tym, gdzie stoją jeszcze może stoły stragany, gdzie słychać jeszcze ryk wołów, beczenie owiec. Może nie do końca wszystko jest jeszcze wyczyszczone. Tak może być, ale tam jest Jezus. On tam kieruje naszą uwagę i On nas łączy. Niekoniecznie nasze przekonania. My mamy różne, możemy mieć różne przekonania na ten sam temat. Nie wiem, czy zdarzyło Ci się rozmawiać z kościele na jakiś temat z kimś, kto ma inne przekonania od Ciebie w jakiejś sprawie. I to jest oczywiste, to jest normalne i to nie jest problem. I to Jezus przyciąga nas do domu Ojca. I chciałbym, żeby ten obraz Jezusa, który w taki oczywisty sposób mówi do swoich ziemskich rodziców, czemu mnie szukaliście, powinniście wiedzieć, powinniście wiedzieć, że w tym, co jest Ojca mego, ja być muszę. Jezus i Kościół to jest coś nierozłącznego. Sami ludzie mówią, o tak, Bóg, tak, Jezus, tak, ale Kościół niekoniecznie. Znajdź mi werset na to. A ja ci znalazłem to, co Jezus mówi o domu Ojca. Żarliwość o dom Twój pożera mnie. Hallelujah. Pomijając kwestie rodzinne, żadna inna sprawa w moim życiu nie daje mi tak wiele radości jak Kościół. Pomijając kwestie rodzinne, żadna inna sytuacja, sprawa, nie daje mi tyle stresów, co Kościół. Ale stres czasami jest potrzebny, żeby upleść bicz. I może, żeby najpierw samego siebie uderzyć. Ale w żarliwości są skrajne emocje. Ja nie myślę, że jest tak uplód bicz, wiecie, tak spokojnie, flegmatycznie, a potem takim troszeczkę, może ciut głośniejszym głosem, no, zabierajcie się stąd. Już, przepraszam Pana, przepraszam Panią. Nie wyobrażam sobie tego w taki sposób. To była emocja. To był gniew, to był coś, co demonstrowało żarliwość. Kiedy coś dla nas jest cenne, walczymy o to. Jesteśmy gotowi ponieść ból, ciężar, dlatego że kochamy, dlatego że wierzymy, że to ma sens i to ma najwyższą, najprawdziwszą wartość. I w Kościele przeżywamy i radości, i stresy, tak? I też całą gamę pośrednich stanów, tak jak to w rodzinie bywa. Pięćdziesiąty werset mówi, że oni nie rozumieli tego słowa. Kiedyś później zrozumieli, my dzisiaj jesteśmy mądrzejsi o całą późniejszą historię Jezusa, to co, się, to, co się później wydarzyło i mając te na przykład trzy obrazy Jezusa, to sprawia zrozumienie i współudział w żarliwości o Dom Boży. I modlę się o to, żeby ta żarliwość o Dom Boży naprawdę pożerała nas, pochłaniała nas. I ten Jezus, który musi być w tym, co jest Ojca Jego, ten Jezus, który płonie żarliwością, niech będzie naszym celem. Szukajmy Go tam, gdzie On jest. A On jest przede wszystkim w tym, co jest Ojca Jego. A domem Ojca, domem Boga żywego jest Kościół. Filar i podwalina prawdy. Możesz powiedzieć, Bóg jest wszędzie. Tak, Bóg jest wszędzie. Paweł głosił ateńczykom, w nim żyjemy i poruszamy się. Ale nie o taką obecność chodzi, nie o takie uznawanie Boga, ale przebywanie w domu Ojca. Jesteście wspaniali. Jesteśmy wspaniali. Czasami bywamy nieudolni. Czasami zawodzimy. Ale jesteśmy filarem i podwaliną. Tak o sobie myślmy. Niech was Bóg błogosławi. Amen.